11 minut po 22. Słuchacie Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora na antenie Radia Sfera. W tle pięknie przygrywa nam Zon i Konrad. No a my będziemy się z wami niestety żegnać, bo mamy tutaj tylko godzinę. To tak mało czasu. To tak mało czasu na tyle ciekawych tematów. No ale cóż, poradzimy. Możemy was zaprosić jedynie za tydzień na godzinę 21.15 na antenę Radia Sfera. No i będziemy miały ogromną nadzieję, że nic się złego nie stanie, że internet będzie już śmigał. Mamy taką nadzieję. Jak zawsze na koniec naszego programu będziemy pozdrawiać tych, którzy Poprosili nas o to, żeby, nas żeby ich pozdrowić, albo napisali, że słuchają albo chcieli słuchać. Dzisiaj to raczej ci, którzy chcieli słuchać i prawdopodobnie nie mieli takiej okazji. Ale będą nas na pewno mogli odsłuchać. No i mamy nadzieję, że tak zrobią. Ja zacznę od Kasi Nowakowskiej, bo wiem, że chciała nas posłuchać bardzo. Nawet mi napisała, że kurczę, akurat jak może posłuchać, to strona nie działa. Także gorące pozdrowienia idą do Kasi. Teraz ja mam pozdrawić się. To u mnie będzie dość tajemniczo, ale bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj piranie. I Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, znowu mam nadzieję. <śmiech> Pozdrawiasz gangi po prostu na. <śmiech> pozdrawiam piranie. Ta osoba będzie wiedziała, o kogo mi chodzi. No i druga właściwie osoby, które chciałabym pozdrowić. To jest moja kochana ekipa z PCK, bo wiem, że oni bardzo chcieli słuchać. No ale niestety, nie udało się. Mm, ja też jeszcze pozdrowię Kapronia, który się <gry> dopraszał o to, żeby go pozdrowić. Nie wiem, czy teraz siedzi i słucha nas w redakcji, bo prawdopodobnie jeszcze gdzieś tu się kręci. Więc jeżeli nas słucha, bo wątpię, żeby w domu mógł słuchać, bo no internet, nie, nie ma e, więc pozdrawiamy serdecznie. No i cóż, nam zostaje powiedzieć do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Przy mikrofonach były z wami Katarzyna Dyś i Paulina Jaskulska, a na koniec Jared Way i Millions.